Ale mnie suszy. Muszę się napić. Stary, przecież godzinę temu wysuszyłeś, ja wiem, z litry czystej? No to było godzinę temu. Masz może mydło i sól? No pewnie, że mam. A pestycydy? Hmm, w komórce w ogrodzie? No to przynieś mi to tutaj. No ale po co? Wydestyluję sobie trochę etanolu. Serio? Stary, ty nie jesteś normalny. Potrafię też wystrzelić pocisk do strzelby przy użyciu dłoni i noża oraz zamieniać wrogów w ludzkie pochodnie, więc lepiej mi nie podskakuj. Dobrze już jezu. Tylko się pospiesz. A co ci się tak spieszy? Dwóch zeszło z równiny, czekają nas nad godziny. Czas polowania. Czas polowania. Dokładnie. i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gniot. Wszystko co myrocznie, z i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanym Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 31 sierpnia 2019 roku. Słuchacie właśnie 253 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami wytrawny myśliwy z prowincji, Hubert Mandospandowski. Dzień dobry, i ha, a je. Oraz przebywający w tej uroczej mieścinie przejazdem, Szymon Szymaś-Cieśliński. Witam również. Słuchajcie kochani. Pospolita morda. Tak, co to jest zabawne, bo teraz nie piję od kilku miesięcy, ale spoko. Dlatego filmu zrobimy wyjątek. Bo dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o Happy Hunting, czyli o czasie polowania. Jest to film, który zadebiutował na świecie już ponad dwa lata temu. W 2017 roku najpierw na festiwalu Glasgow Fright Fest, a potem w szerszej dystrybucji, zaś w Polsce można go było obejrzeć po raz pierwszy na festiwalu Split Film Fest w 2017 roku a potem, znaczy nie wiem, może jeszcze na jakimś festiwalu się pojawił, ale wydaje mi się, że słuch po nim troszkę zaginął i ten film na nowo wypłynął dosłownie przed tygodniem 23 sierpnia 2019 roku, kiedy to trafił za sprawą dystrybutora Kinoświat do VOD w Polsce. Tak jest, można go obejrzeć na, w serwisie VOD.pl kosztuje 9,90 myśmy dostali dostęp do tego filmu przedpremierowo. Kino Świat, które odpowiada za ten event Fest Makabra, który jakoś tam pomagamy im promować rokrocznie, zaproponował nam ten film, znając nasze gusta. No i... Ja od razu się zgodziłem, ty też od razu się zgodziłeś, bo, bo właśnie wystarczył mi tak naprawdę rzut oka, że e, oni, oni w tym samym mailu napisali, że już kompletują powoli mm, filmy do czwartej edycji Fest Makabry, e, zacząłem googlować grafikę, zobaczyłem, że ten film był na splacie, no i założyłem, że to mi się najprawdopodobniej spodoba. A nawet jak nie, to to wiesz, to dostanę jakiś ciekawy film, który niekoniecznie trafia w mój gust. Bo ja tutaj chciałbym zaznaczyć na samym początku, że raczej staram się selekcjonować rzeczy, które biorę recenzencko. Staram się nie brać w ciemno, bo ktoś zaproponował. To, to jest trochę, trochę wychodzę pod, pod prąd, jeśli chodzi o, o internet, ale nie lubię dostawać coś za darmo, a potem na przykład jechać po tym, krytykować to, a jeszcze gorzej nie lubię dostawać coś za darmo, obejrzeć nie podoba mi się, a potem nagrywać recenzję, byleby tylko mm, powiedzieć coś pozytywnego, bo ja, bo ja sobie przejrzałem trochę recenzji tego filmu i mam wrażenie, że, <śmiech> mam wrażenie, że nie trafiłem na żadną, która by tak sumiennie faktycznie autor mówił prawdę. Za każdym razem miałem wrażenie, że robi wszystko, co tylko może, żeby aby w jak najbardziej pozytywnym świetle przedstawić ten film, bo już tutaj spoileruję, no niestety, mnie się ten film nie podobał i niestety ja go będę krytykował. I gdybym, gdybym wiedział, to pewnie bym nie wziął e, tego, tego dostępu e, przedpremierowego, ale właśnie, no i, i to, że kino świat bawi się w fest makabre więc założyłem, że to może być jakiś ciekawy, nietypowy horror i ten splat mnie przekonał, bo jednak e, ty chociażby w wywiadzie z e, e, autorką festiwalu z Moniką 100 lat mhm. w, tym, no, w tym wywiadzie wyraźnie tam padło, że ona ogląda kilkaset filmów i selekcjonuje je bardzo e, dokładnie, żeby wybrać tę śmietankę na, na, na festiwal no, no, no i dlatego założyłem, że mamy do czynienia z tą śmietanką tak, bo też na Splat Film Fest filmy są dobierane dodatkowo pod różne sekcje, no i po to, żeby były zróżnicowane i ja wszedłem też na stronę Splata, bo ja byłem na tamtej edycji akurat w Lublinie, przy czym ten film leciał w dniu, w którym ja musiałem wracać. Ja dosłownie wtedy chyba nawet zostałem jakoś z rana na filmy, a po południu już miałem pociąg albo i może w tego dnia wcześniej jechałem, bo tam filmy zaczynały się też w sumie późno, bo chyba dopiero o 15 od rana ewentualne jakieś były. No i Happy Hunting wtedy w Lublinie nie zobaczyłem. No i teraz, gdy pojawiła się okazja, to też pomyślałem sobie, super, tak na nadrobię film, którego wtedy obejrzeć nie mogłem. I tutaj właśnie w jego opisie na stronie festiwalu czytamy, że to jest horror, który wyróżnia się tym, że tutaj nie mamy takiego typowego survivalu, gdzie jakaś taka rodzinka z klasy średniej wyższej, tak, czy w ogóle jakaś taka jednostka przedstawiająca no, takie w miarę dostatnie życie czy właśnie bogatą Amerykę w kontekście do biednego Meksyku, etc., trafia na przeciwników właśnie takich zdegradowanych, tylko mamy tylko jak gdyby mieszkańców Ameryki klasy B. Mamy tych redneków, mamy tego naszego głównego bohatera, o którym zaraz więcej powiemy, który jest alkoholikiem i właśnie mamy takich złych, raczej no, nie posiadających zbyt wielu pozytywnych cech, trochę też przerysowanych ludzi i cały ten świat jest taki brudny. No i to rzeczywiście jest jakimś tam wyróżnikiem, sprawia, że Happy Hunting to nie jest kolejny taki sam survival, no ale mamy z nim jednak pewnie kilka znaczących problemów i do tego właśnie za chwilę przejdziemy. Ale wiesz co, ja się nie zgadzam, że to sprawia, że ten film wyróżnia się czymś, bo ja widziałem dużo filmów. Ja pamiętam, wiesz, nie jestem w stanie teraz może tytułami rzucać, ale nawet za mhm. dzieciaka w salce wideo pamiętam, że oglądałem film o polowaniu na ludzi. I ten motyw się wielokrotnie był wałkowany. Motyw właśnie, gdzie jakaś społeczność urządza polowanie na ludzi, na zwykłych ludzi. Ostatni tom Jacka Richera o tym, o tym e, traktował. W ostatnim tomie Jacka Richera cały główny wątek był właśnie o polowaniu na ludzi. O. I spoko, wiesz, można powiedzieć, dobra, no oglądasz kolejny teen slasher, który też niczym się nie wyróżnia, a mimo wszystko się zachwycasz. No bo jeśli film mimo wszystko dostarcza mi jakichś wrażeń, albo chociaż coś nowego pokazuje, albo bo jest chociaż przyjemnym jakimś tam odmóżlaczem, przy którym spędzę te półtorej godziny, to spoko, to ja jestem w stanie to zaakceptować. Tutaj jest to, co mówisz. Ten film jest brudny i to dla mnie nie jest pozytyw, bo w tym filmie nie ma nic pozytywnego, nie ma żadnego pozytywnego bohatera, nie ma żadnego bohatera, z którym jestem w stanie się utożsamić. Jest jedna wielka patologia i to zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej. I ja śledzę, śledzę perypetie bohaterów, które mnie nie obchodzą. I to jest w sumie problem tego filmu. Może to go wyróżnia, ale to jest jest jego problem według mnie no dobra to może wprowadźmy widzów w szczegóły fabuły otóż głównym bohaterem jest Warren Nowak zdegenerowany ćpun i alkoholik który zaraz po przebudzeniu pije wódkę z 300 ml kubka poznajemy go w momencie gdy właśnie budzi się łoi procenty z tego kubeczka odbiera telefon od nieznajomego i dowiaduje się że Meksykanka z którą prawdopodobnie kiedyś się spotykał bo to też jest dosyć niejasne w gruncie rzeczy Zmarła, osieracając dziecko. Dziecko, którego ojcem prawdopodobnie jest Warren, tak przynajmniej twierdzi osoba po drugiej stronie linii telefonicznej. Faceta najwyraźniej nic nie trzyma w tak zwanym tu i teraz, i coś go ruszyło na myśl o tym, że właśnie ta jego dawna, nie wiem, kochanka, partnerka diabli wiedzą, odeszła z tego świata i osierociła to dziecko. Więc Warren chwyta kluczyki do samochodu w kieszeń, próbuje gdzieś w okolicy obchnąć trochę lewej amfetaminy, co kończy się niestety dwoma trupami i pościgiem za nim, no a następnie, właśnie, Warren ucieka w kierunku amerykańsko-meksykańskiej granicy i w pobliżu celu trafia do miejscowości Bedford Flats gdzie co roku organizowany jest dość nietypowy festiwal myśliwski. Otóż jego niezwykłość, jak już właśnie słyszeliście, polega na tym, że mieszkańcy polują na ludzi i Traf chciał, że w tej grupie yy, właśnie ofiar znajdą się m.in. Warren oraz dwóch mężczyzn, którzy ruszyli za nim w pościg po tej akcji z lewą metą. Mamy więc do czynienia z tym kinem survivalowym, survivalowym. Drapieżcami są nie potwory, nie mutanty, rzeczy, a po prostu grupa przerysowanych redneków. I mamy właśnie szóstkę myśliwych, którzy reprezentują miejscową społeczność i polują na pięć ofiar. Tyle. No i właśnie, Mando, już zac zacząłeś mówić o tych bohaterach, tak? Co powiesz właśnie o prezentacji postaci, zarówno zwierzyny, jak i łowczych? <śmiech> um. No, tak jak powiedziałem, nie? No, zarówno zwierzyna to jest patologia, jak i łowcy to jest patologia. Jest to zrobione w taki sposób, że mm całe miasteczko tak naprawdę w tym uczestniczy. Wszyscy wiedzą, że coś takiego jest. Szeryf tego miasteczka, czy tam no, szeryf tego miasteczka mhm. jest tam głównym takim e, wodzirejem podczas tej imprezy, przemawia, wita ich na na, na, na, na festiwalu e, myśliwych i oni te ofiary wybierają nieprzypadkowo, bo to są pijacy, ćpuni, włóczędzy, to są tacy ludzie, którzy przychodzą do nich do miasta i w sumie robią im brud. I oni w ten sposób się ich pozbywają. Także też nie ma jakiegoś problemu, bo, bo to są ludzie, których zazwyczaj nikt nie szuka. Mm. Można by powiedzieć, że czemu nie strzelają do Meksykanów, nie? którzy na pewno przez granicę uciekają. Taki motyw zresztą był chociażby w, ostatnio w serialu Mając MC w jednym odcinku. Byli faktycznie rodzinka, która sobie urządzała polowania na, na, na Meksykanów, którzy przechodzą przez granicę. No ale tutaj tak wybrano, że to takie jest moralizatorskie, że jesteś alkoholikiem, ćpunem, nie możesz z tego wyjść, przynosisz tutaj ujmę naszej miejscowości, więc ciebie będziemy zabijać. Bo też w tej grupie niekoniecznie znajdują się sami włóczędzy spoza tej społeczności. Jeśli ktoś w tym miasteczku jest pijakiem i nie radzi sobie z tym i ciągle robi burdy i trafia do więzienia, no to prędzej czy później trafi też na listę zwierzyny. I takie przypadki tutaj kilka razy już się zdarzyły i również tego roku jednym z uczestników jest właśnie miejscowy. Jego rodzice są na ceremonii otwarcia, jego rodzice uczestniczą w tym całym wydarzeniu i, i, i później są im składane kondolencje, ponieważ synowi się nie udało. No no właśnie to co mnie tutaj zaskoczyło to fakt, że ten film jest bardzo poważny od początku to znaczy my widzimy u Arena właśnie tego alkoholika, ten cały brud, potem mamy tych ćpunów, których odwiedza, którzy wprawdzie są tacy trochę już niepoważni, ale mimo wszystko to jest takie nieprzyjemne strasznie. A potem trafiamy do tej wioski i po spacerku naszego bohatera przez okolice, w ramach którego poznajemy poszczególnych bohaterów dramatu, nagle zaczyna się taki festiwal cringe'u, festiwal jakiejś takiej dzikiej przesady, takiego absurdalnego humoru. Znaczy, to nie jest kręcona komedia, ale ten film zupełnie się odkleja od rzeczywistości, bo gdy na przykład trafiamy na festiwal w końcu, to widzimy, że uczestnicy tego, w ogóle, że to nie jest festiwal, tak? tylko że po prostu grupa miejscowych, wszyscy są brzydcy, brudni, i ubrani beznadziejnie i mają jakieś dziwaczne miny, yy, stają sobie naprzeciwko szeryfa, który mówi, że właśnie Witamy na festiwalu. I to trochę przypomina sceny po tańcówek, czy jakiegoś, nie wiem, wybogu mi smokiego podkoszulka właśnie w takich kinżowych mm, filmach. Piknik rodzinny przy czym tutaj to wszystko jest jeszcze bardziej przesadzone dosłownie rikcz tutaj zniknął całkowicie widzimy tych napalonych redneków, słyszymy jakieś dziwne oklaski gwizdy, okrzyki radości, a nawet nie wiadomo jak zareagować bo ja się zacząłem śmiać w tym momencie szczerze mówiąc i chwytać się za głowę, potem widzimy szóstkę myśliwych i w tym roku są to stary snajper, który prowadzi sklep z bronią nawiedzone małżeństwo z baseballami, o którym dosłownie niczego nie wiemy, potem okazuje się że jedna postać tutaj odegrała ważną rolę Kiedyś, znaczy, no, może nie ważną rolę, ale w sensie ma jakąś tam historię związaną z tym miasteczkiem. Ta małżonka właśnie tutaj jest zupełnie bez właściwości. Widzimy jakąś laskę ze strzelbą. Tak, tyle można nie powiedzieć. Kobieta ze strzelbą, wieprza z kuszą. Tak, taki właśnie nieprzyjemny, otyły facet z kuszą i jakiś koleś z karabinkiem, który nawet nie wygląda na tyle charakterystycznie, by móc coś o nim powiedzieć. A ofiary no to właśnie miejscowy pijak, ten łysy byczek i jakiś dzieciak, który z nim przyjechał. To jest dwójka, która właśnie śledzi naszego Warrena i chce go dopaść. Jakim cudem go w ogóle tutaj odnaleźli, też nie wiadomo. Nasz Warren, no i właśnie ten bezdomny, który tak naprawdę pożyje minutę, więc szkoda o nim mówić. I zadziwia mnie właśnie to, że niby mamy... Pół godziny wstępu, a my nic nie wiemy o tych bohaterach, nawet to samym Uranie. My nie wiemy właśnie, co z tym dzieckiem, tak, co z tą meksykanką, która zmarła, nic nie wiemy. Te postacie są anonimowe. I właśnie ta konstrukcja jest jakimś nieporozumieniem. Do tego, właśnie nie mamy tradycyjne otwarcie takiego kina, czyli po prostu ktoś sobie ginie na początku, żebyśmy wiedzieli, że potem no, krew się będzie lała, potem mamy te pół godziny drogi Warrena do Bedford Fletz i jego pobyt tam. Bohater poznaje te postacie, tak jak mówię mija je, ale ekspozycja nie mówi nam niczego na ich temat. Gdyby wyciąć ten kwadrans w miasteczku, to nic byśmy nie stracili, a gdy w końcu dochodzi do survivalu, do początku tego konfliktu, no to właśnie polowanie zaczyna się, ja to sobie zapisałem, w 30 pierwszej minucie, a w 36 z piątki uciekinierów zostaje dwójka. No i ja właśnie konstrukcji no. totalnie nie rozumiem no to tak jest, w ogóle ten film jest mocno nieczytelny, tak jak mówiłeś nawet ta rozmowa na początku telefoniczna tak nie do końca łapiemy o co chodzi i ja miałem momenty, że, że, że to w jaki sposób zostało mi to przekazane, tutaj niektóre wiadomości to, to nie do końca trybiłem znaczy po, po czasie powiedzmy załapywałem co tutaj faktycznie się wydarzyło natomiast to polowanie, tak jak mówisz, mamy pół godziny wstępu a polowanie ogranicza się do pustyni E, gdzie giną prawie wszyscy. <głos> I, i, I nawet tam mieli zginąć wszyscy, bo uczestnicy tego polowania są, tzn. myśliwi są e, wiesz, zaskoczeni, że komuś udało się uciec, nie? Także ta, ta cała akcja miała się zakończyć w tej 35. minucie, ale dwie osoby uciekły, no i wtedy trzeba było je, je gonić. I, I to też jest no, dziwne, że, że wiesz, dostajemy film o polowaniu. Ja, ja w sumie tym byłem mocno zdziwiony, że, że, że tego typu filmy zazwyczaj, no jak już dostajemy to polowanie, to... to... Gdzieś tam będziemy śledzić losy tych bohaterów i, i ich poznawać. A tutaj bach, bach, bach, bach, bach nie, ma, nie ma zwierzyny. No dokładnie. I potem mamy pewne przetasowania oczywiście, jakieś pojedyncze zwroty akcji, ale w gruncie rzeczy bohaterowie no tak szybko przychodzą i odchodzą, że ich zgony nie robią na nas żadnego wrażenia. Na przykład jakiś czas później ginie taki ala no, pseudo... Patolog, nie wiem, no, facet, który się zajmuje trupami, powiedzmy, w tej miejscowości. I my też poznajemy go nad trupem. Potem widzimy dwa razy, jak chyba pali papierosa na zewnątrz. W ogóle nie wiemy, co to za budynek, bo to wygląda jak jakieś, nie wiem, wnętrze ciężarówki, jakiś hangar, diabli wiedzą co, jakiś garaż może. I potem facet ginie, no, i tak naprawdę nas to za bardzo nie obchodzi, bo nawet nie wiemy, kto to jest. I nawet jego twarzy nie kojarzymy w tym momencie. Mm -hmm. No niestety tak to wygląda. Dodatkowo jest to pokazane dziwacznie, nie wiem czy, czy już chcemy przejść do montażu, czy, czy, czy tak będziemy to przeplatać, bo na przykład scena, gdy to małżeństwo, ten, ten facet, który prowadzi klub AA wraz z żoną, gdy oni jadą na głównego bohatera samochodem, no to przecież jak to jest filmowane? Przebitka na faceta, przebitka na samochód. Przebitka na faceta, przebitka na samochód. Facet zgniata kurtkę, zawijają sobie w koło ręki. Nie wiemy, co on chce zrobić. Szykuje się jak na byka. Jak wiesz, jak nie? stoi przed tym samochodem z tą kurtką, i potem ja nie wiedziałem, co się wydarzyło. On nagle odskoczył w bok. Nagle jakby żona drzwiami wypadła. Nagle ktoś wypadł przez szybę. Nagle widzimy samochód rozbity. I ja mówię. Co się dzieje, nie? Co się dzieje w tym filmie? I, i, i, to, i A to jest jedna z wielu scen w taki sposób właśnie nagrywanych. No właśnie dlatego mówię, że to jest festiwal cringe'u, bo nie dość, że to jest nieczytelne, to jeszcze często to jest montowane tak jakby to miała być parodia, bo gdy przykładowo rozpoczynamy polowanie, no to ta nasza szóstka dzieli się na trzy zespoły. Samotny snajper, małżeństwo i ta trójka, to jest jakaś rodzina z tego miasteczka i widzimy, w ogóle snajper znika, tak? snajper w ogóle znika nam z radaru. Widzimy samochód tej naszej trójki, tam ten wieprz z kuszą sobie siedzi i właśnie stroi miny i tą kuszą gdzieś tam celuje w dal, nie wiadomo gdzie w ogóle po co. I mamy do tego jakąś taką szaloną trochę muzykę, a po chwili widzimy samochód naszego małżeństwa, znowu bez takich zbliżeń raczej z drona widok i znowu jakąś taką spokojną muzykę. I to naprawdę wygląda jakby ktoś parodiował tutaj w montażu cały ten film. A potem właśnie te różne nieczytelne sceny, Wiesz, no ja, tam ja sobie dopowiedziałem, nie, że facet złapał w kurtkę kij baseballowy, który trzymała kobieta, że ten kij był nabity jakimiś gwoździami, świekami, no to on się zaczepił w tę kurtkę, kobieta go nie puściła, więc jakoś tam ją wygwało, może pędem, no ale to, że mąż wjechał potem w skałę w tym momencie, no to, to już było absurdalne dość mocno. Ale właśnie, bo tak jak powiedziałem, że bohaterowie nie zapadają w pamięć, a ich zgony nie robią żadnego wrażenia, tak strona realizacyjna filmu zapada w pamięć i robi wrażenie, nie? Tak całościowo już. Ale pozytywne czy negatywne? No właśnie, jak oceniasz pomysły scenarzystów i ich realizację, realizację tych pomysłów, jeżeli chodzi o poszczególne starcia, co powiesz o choreografii, o pracy kamery w scenach akcji, o udźwiękowieniu tych scen i o umiejętnościach poszczególnych postaci? Znaczy mikropozytywy bym widział, ale to nie działa pozytywnie mimo wszystko, bo cała sceneria, e, tak, taka pusta, pustynna, e, brudna, taka skorupa, rozłupana, często tutaj mamy właśnie takie e, widoki z góry, tak jak mówisz, jakimś dronem, e, to można by, to mogłoby być pozytywne, ale e, to jest bardzo często szarpane przebitki, bo tutaj montaż jest straszny i niektóre sceny e, walki, w zasadzie wszystkie już późniejsze, a też wcześniejsze, są, są katastrofalnie złe, bo tak jak tutaj <śmiech> powiedziałem o tej jednej y, scenie z toradorem, który szykuje się z kurtką na samochód, tak później mamy więcej takich kwiatków i, i to z każdą kolejną przecieramy oczy. Mamy starcie z, tą, z tym wieprzem skuszą, jak go nazwałeś i z całą jego rodzinką i to jest w taki sposób zmontowane, że ja nie wierzyłem, na co patrzę. To w taki sposób wygląda. To wygląda koszmarnie. To jest ile tam? Minuta. No ja wysłałem Jeremu, nie żeby obejrzał. No, to jest to... minuta czy półtorej. A ja to oglądałem y, dosłownie z 10 jak nie więcej razy, bo. Y tak, no nie wchodząc w szczegóły poza tym, że to jest wielka jatka, kamera po prostu tak skacze i tak się trzęsie, że nie wiadomo co się dzieje wydaje się, że jakiś pistolet albo karabin upada na ziemię odbija się od ziemi jak piłeczka po prostu kauczukowa i strzela nie wiadomo dlaczego no bo przecież, okej, okay, rozumiem, że raz mógłby wystrzelić czy coś, ale on strzela sobie cały czas nie wiadomo dlaczego, po prostu to jak potem właśnie giną poszczególne postacie w tej sekwencji no to, to wygląda tak sztucznie, to, to ja się śmiałem w głos, ja po prostu miałem taką bekę w tej sekwencji. Zero jakichkolwiek emocji, zero poczucia zagrożenia. Jest I... taki szarpany montaż, bo tam się puszka z jakimś gazem kręci, więc kamera też się kręci trochę jak ta puszka i na przykład pokazuje nam takie przebitki. Krzyk jakiegoś człowieka, telewizor i ktoś tam mówi chlapnięcie krewi w telewizor. Znów mhm. krzyk, znów jakiś strzał, jakieś machnięcie i uderzenie w nogę, nie wiadomo kto kogo bije. Na tak, końcu jest I ta taki... broń tak leci, nie jak, tak, że, że widać, że to nie jest uderzenie. nie Tak jakby to było strasznie wolno i potem przyspieszone sztucznie i wygląda fatalnie źle. Pełna ostrość na jak gdyby... Nie wiem, czy to była siekiera, czy kilow, czy coś, no to, tak właśnie... czy jakiś nóż tam, pod koniec jest coś takiego, że tak jakby kamera była przyczepiona do ręki z mm -hmm. nożem i tak jak, tak jak w grze z punktu widzenia mordercy. Ja miałem takie wrażenie, że to coś takiego jest, że coś leci w, w kogoś. No ale jest to, jest to źle zrobione i, i dziwacznie. I, i nie, ja nie wierzyłem w to, co widzę na ekranie. Dokładnie. A okazuje się, że potem e, takich... E, szalonych sekwencji. Znaczy ja się teraz uśmiecham, jak o tym mówię, bo to było tak głupie, że aż zabawne. I tego jest więcej tutaj, bo naprawdę poszczególne starcia, ja nie wiem, kto je rozpisywał, bo scenarzysta zupełnie zapomina o tym, kim są bohaterowie. Okazuje się, że jakiś snajper z hiper doświadczeniem, który się strasznie zna na broni, po prostu nagle nie potrafi trafić Właśnie swoją snajperką próbuje zajść przeciwnika tam i go zaskoczyć, a sam się zaskakuje, tak naprawdę. Znowu inna postać z jakiejś bardzo dużej odległości, przy pomocy strzelby, jest w stanie trafić przeciwnika, a z odległości kilku metrów mówi o strzelbie, tak cały czas nie jest w stanie go trafić. Jakimś cudem pudłuje. No i mamy właśnie, jak słyszeliście, zajawkę przed tygodniem, miałem ja zresztą umieściłem na początku tego odcinka również. No to rzeczywiście w tym filmie pojawia się scena, w której ktoś odpala nabój do strzelby przy pomocy noża i dłoni. Odpala go z dłoni przy pomocy noża. I to już jest, to już jest taki moment, że wiecie, czekacie, aż czas cena się skończy, oglądacie ją drugi raz. Znowu się kończy, oglądacie ją trzeci raz. Wysyła się ją do wszystkich znajomych, jeżeli tylko mają dostęp do filmu i mówicie ej, widzieliście to? No. no, to jest ta konfrontacja ze snajperem, bo tutaj nasz główny bohater konfrontuje się z każdą e, kolejną e, tą grupą e, myśliwych. Konfrontacja ze snajperem jest chyba najbardziej przedziwaczną rzeczą, jaką widziałem w, e, na ekranie, e, bo już d, jedna rzecz to logika, czyli to co ty mówisz, e, że snajper wielki tam myśliwy, e, super hiper snajper, najpierw strzela kilka razy i nie trafia, to stwierdza, że sobie podejdzie i zostaje postrzelony, gdy podchodzi. I, i dalsza logika tego, gdy on przykuwa nożem bohatera, który jest i tak przykuty do ziemi, bo ma nogę wewnykach, gdy idzie po pistolet, który mu wypadł, chociaż trzyma w ręku strzelbę i staje tyłem i odchodzi od niego, żeby zostać zabitym. No i scena, gdy on bierze ten wielki nabój z tego shotguna i bierze go w dłoń i uderza w niego nożem, który wyciągnął z siebie, ze swojego ciała i wystrzeliwuje. To jest po prostu tak złe i tak głupie i my to wkleiliśmy Jeremu i Jerry mówił, że w sumie widział kiedyś coś takiego w filmie chyba Shot Em All, czy coś takiego i nam też wysłał, wysłał w ten fragment na YouTubie, tylko że to od razu było widać, że to jest totalnie z jajem zrobiony film. Po tym fragmencie było widać, że to jest, tam, że to jest jazda po bandzie jakaś, a, a tutaj tak jak powiedziałeś, od początku ten film jest zrobiony totalnie na poważnie. I, I ta scena też jest totalnie na poważnie I, i ty nie wierzysz, że ktoś zrobił coś takiego totalnie na poważnie, nie? Mhm. I do tego jeszcze udźwięk Kowienie tych scen też jest fatalne, praca kamery jest fatalna, montaż jest fatalny. Wiecie, to nie jest może poziom horrorów świątecznych, Mando to pewnie zaraz może potwierdzić, ale to wygląda amatorsko. To zwyczajnie wygląda amatorsko, my w sumie tego nie powiedzieliśmy, ale za ten film odpowiadają Joe Ditch i Louis Gibson. Ten drugi to według IMDb jeden z synów Mela Gibsona. Jest to pełnometrażowy debiut tego duetu właśnie Ditch i Gibson, no więcej chyba o nich nie powiemy, bo no, po pierwsze właśnie to jest pełnometrażowy debiut, potem niczego właśnie nie ale tutaj naprawdę to zalatuje mocną amatorką niestety. Y I to nie jest tak, że, że to jest plus, bo czasami taki brud jest plusem, że, że wiesz, brak kasy, więc y y wychodzi taki film całkiem może i przypadkiem i, i wychodzi fajnie. Tutaj to nie wychodzi wcale tak fajnie. Jest jedna scena, morderstwa, która jest w sumie spoko. I tylko, że to jest scena w ogóle niezwiązana powiedzmy z główną akcją filmu, bo ten początek, gdzie on próbuje opchnąć tą, tą jakąś lewą, niedokończoną e, amfetaminę, on się kończy całkiem fajną sceną morderstwa, e, przynajmniej według mnie. Ono też jest taka, e, no trochę jak z komedii, bo tam upada broń jednemu i on sobie sam strzela w głowę, ale to jest <śmiech> bardzo zaskakujące. Ja ci powiem, że kurde, wow, nie w tym momencie. I w sumie całkiem ciekawie zrobione. I mhm. drugi jest w szoku, próbuje sięgnąć po broń i on mu strzela w szyję i z tej szyi mu chlapie krew i w tym momencie ja, ja byłem pozytywnie nastawiony, bo mówię, kurde, całkiem spoko wyglądała ta strzelanina, dość krwawa i taka brudna i, i, i fajna, mocna, no, tylko, że to była niestety jedyna taka scena, która takie emocje u mnie wywołała, a potem każda kolejna wywoływała zupełnie przeciwne emocje. Hmm, znaczy, u mnie ten dysonans sprawiał, że... Znaczy ja po prostu już na tym początku załapałem, że no ten film raczej nie będzie żadnym akcydziełem i że właśnie myślałem, że będzie bardziej jazdą po bandzie, że trochę zmieni się ten klimat w tym miasteczku, ale no jednak braki budżetowe sprawiają, że właśnie festiwal jest tak naprawdę no bez, nie wiem, światła, bez czegokolwiek, tak tam nawet waty cukrowej nie ma w tle yy, i te absurdy wszystkie są dla mnie w ten sposób zaletą, że gdyby to yy, wiesz, gdyby nie było właśnie tych takich przerosowanych, yy, zupełnie od czapy momentów, no to ja bym nie zostawił na tym filmie dosłownie suchej nitki, ja bym powiedział że to jest 0 na 10 i w ogóle spalić wszystkie kopie i dziękuję ale problem polega na tym, że właśnie my obserwujemy bandę takich ludzkich karykatur, polujących na inne ludzkie karykatury i przede wszystkim na gościa, który nas za bardzo nie obchodzi. I to jest ogromny problem z tym filmem, bo mhm. gdyby główny bohater miał jakieś cechy charakterystyczne, gdybym coś o nim wiedział, gdybym mógł z nim empatyzować, czy nawet go, nie wiem, nie lubić, ale jakoś mu kibicować, na przykład przez jego kompetencje, przez to, że jest, nie wiem, właśnie byłem wojskowym, z jakimś kompetencjami, nie mówię o tym odpalaniu pociska nożem. Bo no to, to, kurczę, nie wiem, kto to w ogóle wpisał. I w ogóle jak ktoś mógł to napisać i pokazać znajomym <grym> na zasadzie, słuchajcie, tym scenariusz, no nie wiem. Ale właśnie, bo ten główny bohater, to jest... Znaczy, mi się tak wydaje, że twórcy chcieli nam pokazać alkoholika o dobrym serduszku, bo gdy dostał info o tym, że prawdopodobnie zrobił dziecko jakiejś dziewczynie, która zmarła, no to uznał, że jedzie do Meksyku i być może zajmie się tym dzieckiem, ale no kurczę, to jest ćpun, który zrobił dziecko, jakiejś dziewczynie z Meksyku, nawet o tym nie wie. Teraz no zbiera się w podróż, żeby zająć się tym dzieckiem, ale w jaki sposób? No właśnie zabija dwóch dilerów po drodze, kradnie jakiś chrzczony to trochę kasy, no to nie jest postać, której ja bym miał kupić. Nadal jest i alkoholikiem, bo to jest tutaj bardzo mocno podkreślane. Nie? E, mm -hmm. Gdy on nie pije już jeden dzień czy tam kilka godzin, to on się trzęsie, w ogóle ma drgawki, jest spocony, nic nie widzi i żeby dalej funkcjonować, żeby dalej zabijać się z tymi ludźmi, on musi się nachlać i ten alkohol sobie robi z tych dziwacznych rzeczy. Tutaj kolejny raz możemy nawiązać do naszej zajawki sprzed tygodnia i tej, której wkleiłeś na początku tego odcinka, bo tutaj faktycznie jest dokładnie taka scena w tym filmie, gdzie on sobie w taki sposób robi etanol, wypija go i nagle spoko. Świat znów przestał się trząść. Mogę zabijać dalej, nie? No i to jest mm -hmm. właśnie tak, jak mówisz. Ja, ja też powiedziałem na początku. To jest patologiczna postać, której nie jestem w stanie kibicować, się z nią jakoś zżyć, e, martwić się o nią. E, no spoko, no, jedzie do córki, no ale właśnie tak, jak mówisz, w jaki sposób jedzie? No, no co, przyjedzie i co? I, I co? Spytają, czy ma wódkę? No bo... No właśnie. Czy może trzeba zabić kogoś z pomocy społecznej? No, no, bo ja tu innych cech nie widzę tej postaci. Ale jeszcze cały ten wątek alkoholizmu, bo on jest niby ważny, nie? W sensie my tutaj mamy przemianę po w tej materii też. Yy, I. Nie, nie mamy. Yy, mamy, bo on mamy? Bo jak wchodzi do jaskini, to on omija jakieś tam butelki z resztką wódki, nie wypija. No tego. i potem wypluwa w sumie. Nie wypija, no tylko właśnie. wypluwa, więc. Miał już yy, wódę w buzi, a nie wypił, wypluł. No, to jest po prostu. Yy, no to też jest taki wątek właśnie jakiś, no w ogóle hipek obyczajowy, dramatyczny, nie? Ale został wpleciony tak bezmyślnie, tak na siłę i właśnie nie jest w ogóle zakotwiczony tutaj w tym świecie przedstawionym, że no tylko się śmiać. No ja się autentycznie już pod koniec śmiałem. Już nawet mi się nie chciało potem Jeremu czasu tych poszczególnych scen wysyłać. Mówienie, dobra, widział już te trzy cringe'owe, wystarczy mu całkowicie. I do tego właśnie ta masa absurdów. Tutaj żadna scena nie jest jakoś tak przemyślana. Nie ma związków przyczynowo-skutkowych. Bohaterowie robią różne rzeczy, bo tak, nie wiem, na przykład jedna z postaci domyśla się, gdzie może zmierzać nasz Warren, więc jedzie tam samochodem, potem z jakiegoś powodu ten samochód zostawia gdzieś na środku pustyni i po prostu idzie z buta przez dobę, bez wody, bez niczego. A właśnie, skoro o tym mowa też, o tym, że ci bohaterowie są właśnie na pustyni nie? i tam nie ma w ogóle jedzenia, nie ma wody, to oczywiście na, nijak na nich nie wpływa. Nie wiem, do czy sprawdziłeś ciekawostki na MDB dotyczące tego filmu? No nie, sprawdzałem. Przytocz mi, proszę cię. Tam można wyłapać prawdziwe perełki, bo jedna z nich mówi na przykład, że ekipa filmowców jadąc na plan zgubiła się szukając lokacji i została odnaleziona po sześciu godzinach i właśnie ci filmowcy byli strasznie odwodnieni i twierdzili, że zniknęli jedynie na 25 minut. To może tam pili po prostu po drodze ci coś. Ale to wiele wyjaśnia, ci powiem, to wiele wyjaśnia. Może nie mieli wody na planie i stąd taki chaos na ekranie. Tak, ale właśnie to jest jedna rzecz. nie? To bohaterowie w tym filmie tam dwie doby bez wody, bez jedzenia, bez niczego funkcjonują i to jeszcze właśnie jedynie etanol piją wydestylowany z pestycydów. A tutaj ekipa w 6 godzin po prostu się tak odwodniła, że straciła kontakt z rzeczywistością. No ale dobra, spoko. Druga historia jest jeszcze lepsza, bo część ekipy podobno twierdzi, że w trakcie produkcji widziała duchy. Kamerę. Kamery same się niby obracały, a w trakcie montażu wyłapano, że w wielu ujęciach widać, uwaga mando, starego poszukiwacza złota, którego na planie nikt nie kojarzył, nie widział. Więc w ogóle, ja nie wiem. Wow. <ślesz> <ślesz> wow. <ślesz> <ślesz> właśnie. <Wow. ślesz> znaczy... Ja zaczynam podejrzewać, że tam faktycznie mogli nie mieć wody, a mieć etanol wydestylowany w jakiś dziwny sposób. Eee, i, i, to, I to zaczyna dużo rzeczy wyjaśniać z tego filmu. No skoro kamery same się obracały w ich głowach, to, to w sumie nie dziwota, że on jest tak zmontowany. Bo, bo ten montaż, ja, ja, ja nawet nie wiem jak to opisać. Eee, bo myśmy tutaj podkreślili, że on jest zły i że on momentami jest to, to jest taki chaos. I, ale nie, nie umiem tego opisać słowami jak bardzo źle to jest. Hmm. No ale to te ciekawostki, wow. Jeszcze trzeba było, y, nie mogli wykorzystać tych ujęć z poszukiwaczem złota. Więc wyleciało to. A to może wyjaśnia, dlatego czasami są takie dziury i nie wiesz, o co chodzi. Bo, bo no. akurat y, na, na, na, na zdjęciach był dziadek poszukiwacz złota. No więc właśnie, no... Y, y, no. Kurczę, dawno się tak nie uśmiałam. Może niech ten oh. Louis Gibson pozostanie po prostu synem Mela Gibsona. Mm. No, ja mam nadzieję, że jednak e, karierę filmowca porzuci. E, no, nie, no, jak słyszycie. my się teraz. Ciężko nawet, nawet, my się, się znęcamy, bo ten film jest po prostu tak okrutnie zły, e, że głowa mała. No i do tego ten świat wypiany całkowicie jest dobry. A właśnie, jeszcze tylko jedna rzecz, bo powiedziałeś o tej scenografii wcześniej. E, to też jest. E, Smutna w sumie sprawa, bo tutaj kęcono to wszystko rzeczywiście na no w realnie istniejących scenografiach, tak? Kęcono to wszystko bodajże w Kalifornii, jeżeli dobrze teraz pamiętam. I ta kalifornijska pustynia prezentuje się dobrze, ale film został wyprany z kolorów. Mamy color grading, który strasznie ogranicza paletę kolorystyczną uh -huh, uh -huh. i spłyca ich głębiej. I to spłyca do tego stopnia, że te widoki, które powinny zwalać z nóg, bo naprawdę same kadry tej pustyni są fajne, ale to wszystko jest szare na ekranie. I ja po prostu byłem przerażony, jak można zmarnować taki potencjał. Ja rozumiem, że wiecie, mamy ten taki, tę scenografię bardziej westernową, nie wiem. Nie? No i właśnie pustynia, jakieś tam kępki, jakiegoś krzaczka, jakieś tam wzgórza, ale to wszystko jest właśnie takie pomarańczowe, ceglaste, brązowe, piaskowe. I to mogło robić naprawdę ładne wrażenie. Mamy też jakieś tam zachody słońca, ale nie robi ostatecznie, bo to wszystko jest szare, no wyprane, totalnie brudne, Byle jakie? No, no wiesz, no taki pomysł był na film. Zrobić film o patologii, brudny, żeby był brudny, i, i brudny, i brudny, i, i w ogóle brudny, i straszny, i, i nieprzyjemny. No i, i, I widzę, cz, czepiano się każdego możliwego e, sposobu, żeby to zrobić, a wyszło jak wyszło. I do tego jeszcze moje skojarzenie z porą mroku, co o nim powiesz? Bo to trochę mi kojarzyło z polską porą mroku, gdzie właśnie wszystko miało być brudne, więc już pojechano po bandzie i tam ludzie mają jakieś stopione twarze, nie tam liżą szyby na stacjach benzynowych, wszystko się rozpada. No i tutaj ja miałem dosłownie takie wrażenie, że to miało być miasteczko redneków, ale że same redneki są mało straszne i brudne i patologiczne, to to podkręcimy jeszcze bardziej, no. No nie, no dla mnie porą roku to jest rzecz nie do przebicia <głos> chyba. <głos> no dobra, no. Bo, bo mogę mówić, że coś jest podobne w, w jakichś tam elementach, ale drugą porą roku ten film nie jest. No dobra. Okej, okay, no to myślę, że wyczerpaliśmy temat. Słuchaj Mando, trzeba wiesz, wracać na festiwal, bo nam dobra zabawa ucieka. Znaczy ja bym chciał jeszcze na koniec naprawdę bardzo tutaj przeprosić e, naszych dobrych, może nieznajomych, ale ludzi, z, z którymi nam się fajnie współpracuje od, od kilku lat, którzy robią fajną rzecz, jaką jest e, Fest e, Makabra. I ja chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że ja bardzo chcę obejrzeć film z czwartej Fest Makabry. Także, <śmiech> także prosiłbym was, żebyście nas nie skreślali w tym momencie. Nawet wyszedłem z propozycją do chłopaków, żebyśmy omówili wszystkie zaległe, bo nie wszystkie filmy omówiliśmy z drugiej i trzeciej Fest Makabry, jako taki, taką serię podcastów w oczekiwaniu na czwartą Fest Makabrę. Także będziemy, będziemy kręcić, będziemy nagrywać podcasty o waszych filmach i, i myślę, że będą to pozytywne podcasty, no ale no tutaj nie dało rady pozytywnie o tym filmie mówić. Mm. I tak jak chciałem powiedzieć, że ja ze Splata też byłem bardzo zadowolony i rok temu, dwa lata <głos> temu. W sumie nie pamiętam, czy jakiś film tak krytykowałem. Chyba nie, nie wydaje mi się. Chociaż może coś tam jakieś były, tylko wypadłem. No ale nie. Jednak... Trzeba spytać Adriana Burza, co sądzi o tym filmie, bo pe pewnie był, pewnie oglądał, a nawet jak nie był, to pewnie oglądał, bo on wszystko ogląda. No właśnie. No to Adrian, możesz dać na w komentarzach, czy ci się czas podobań polował, a my naprawdę szkodzimy. Kurczę. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo o. za rozmowę. Tak, ja Tobie również dziękuję, a słuchaczom dziękujemy za uwagę, kinu, świat dziękujemy za screenera, no i tradycyjnie życzymy wszystkim klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście. A teraz czas na wiadomości ze świata. Około godziny 20 w starym wielopiętrowym domu w miejscowości Infidel w stanie Nowy Jork doszło do wybuchu, który zabił łącznie 7 osób. Dwie z nich zginęły w czasie eksplozji, a pięć pozostałych spłonęło żywcem lub udosiło się w gęstym dymie. Natychmiastowa ingerencja Straży Pożarnej pozwoliła uratować pozostałą część budynku. Kontrola wykazała, iż konstrukcja domu nie została naruszona i nadaje się ona do dalszego zamieszkiwania. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Podejrzenia spadły na Omara Hadziba, Amerykanina arabskiego pochodzenia. Mieszkańcy budynku twierdzą, iż Omar gromadził przed swoim mieszkaniem kartony z nieznaną zawartością, która okazała się być źródłem eksplozji. Mężczyzna został ujęty w pobliskim parku. Świadkowie twierdzą, iż wydawał się być zaskoczony całą sprawą. Prokurator zapewne jeszcze dziś postawił mu zarzuty. Czy to kolejny atak terrorystyczny wymierzony w demokratyczny zachód? Oddaję głos naszemu korespondentowi, Szymonowi Cieśnińskiemu. Okej, okay. hej, hej, hej. Mamy, mamy. Dobra, u mnie się nagrywa. Znaczy wiesz, możesz delikatnie tam zmieniać. Nie najpierw tylko to przeczytajmy yes. raz. Mm -hmm. <laughs> tylko żeby widziło. Ale mnie suszy. Muszę się napić. Raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz. Czas polowania. Czas polowania, dokładnie. <laughs> o Boże. Kurde, to, ale to tak fajnie oddaję ten film, nie? W grudniu, to znaczy. Dobra, to teraz już staramy się to tak, trochę więcej aktorstwa. Raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz. Tak, to znaczy też wiadomo, że ja cię słyszę u siebie, to tak powinno być? Nie, miałem ci mówić, że jak będziesz słyszał, to mi powiedz, to ja będę wyłączał mikrofon na ten czas w telefonie. Słyszę się. Dobra. To mów. Raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz. Pijacy, ćpuni. Yy... Jezu, jak się to nazywa? Taki, co nie ma domu. Yy, Włóczęzy. No, piraci. Yy, to są... Raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz. Piknik rodzinny. Kurde, bateria mi pada. Dobra, będę z telefonem przy uchu musiał się stać. Yy, spoko. Ja nawet... nie, Dobra. Raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz. No to Adrian, możesz dać na w komentarzach, czy ci się czas podobań polował? Raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz. Co to było? Okay. No. Jeszcze w sumie o aktorach nic nie powiedzieliśmy, bo, ale to chodzi o to, że to są totalne no-name'y wszyscy, nie? Ale po co hejtować jeszcze bardziej? Nie, nie to, że hejtować, bo to w sumie jakiś może i nawet plus, że Niko nie znaczy, Ale nie, nie, w tym przypadku no, to nie jest plus. Plus, że nikogo nie no. znasz. Już nie poznasz raczej, bo ja im KDM nie wrócę. Ale nie, no, muszę przyznać, że aktor grający Warrena, który ma na nazwisko Walt, tyle pamiętam, przypominał mi jakiegoś innego stanego aktora. No mi ten aktor, ten yy, z klubu AA, który był kiedyś uczestnikiem, a teraz jest myśliwym, to też mi przypominał jakiegoś innego znanego aktora. Najczęściej no, sprawdzić, kto to jest. Steve przez moment tak, też mi przypominał kogoś, ale yy, chociaż ty go możesz znać w sumie, bo on chyba grał yy, w Herosach. Germana. Yy, Germana, nie wiem. A, to zobaczę. Czyli może faktycznie yy, miałem dobre jakieś skojarzenia, że skądś Gębę kojarzę. Dobra. Hmm. Dobrze. Aczkolwiek Herosi to był serial, który tak upadał na mordę, jak chyba żaden inny serial. Eee, także... No to nie dziwotowy facet potem zrobił. w czasie panowania. Dobra, teraz to już robimy Nie wiem, Dobra. to zostawić w czy nie. O. Możesz. Dobrze. Dobra.